Cześć, witajcie wszyscy nasi słuchacze. Tutaj wrócili do was trzy muszkieterowie. Czyli... Eee... Nie wiem, przedstawiamy się czy nie? Czy to ważne? E, ten Artos, Portos i Doritos. Tak jest. Jak <śmiech> z koniec z Tak. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o grach. Tak, dużo gier. Dużo gier. Dużo gier. Okej, okay. hmm. to zacznij się od jakiejś gry w takim razie. Szalem. A, jakaś... dobra, to ja zacznę od tego, czego nie powiedziałem ostatnio. Slade Spire. Slade Spire jest to połowicznie karcianka, połowicznie dungeon crawler. To jest taka gierka, w której tak jakby toczymy walki za pomocą Kart Z Deku, mamy takie bardzo proste karty, dające nam ileś tam punktów bloku, zadających ileś tam punktów obrażeń. To jest Nie, to nie jest Planoszówka, to jest gra komputerowa. Jest na PC-ta, jest na Switcha, z tego co pamiętam. I pewnie na te duże konsole też, aczkolwiek tego nie wiem na pewno. Ja gram na PC w każdym razie. I jakby polega na tym, że przemierzamy kolejne pokoje w lochu, walczymy ze stworami, mamy jakieś tam takie nieco bardziej opisowe encountery, które potrafią nam coś zrobić i zbieramy talie kart oraz przedmioty, które w jakiś pasywny bądź bardziej aktywny sposób modyfikują to, co nasze karty robią, tudzież co się z nimi dzieje, to jest takie bardzo zaawolowane, co mówię, ale tak naprawdę mechanika jest dość prosta. I jakby sama gra jest bardzo czytelna, ale pozwala na. ma bardzo duże możliwości, takie strategiczne. No i jest też jakby losowo generowana, więc żadne przejście nie jest takie samo. I hmm, jest zaskakujące, jak. Dużo ludzi mówi, że ta gra jest dość trudna, podczas gdy mi się udało ją przejść chyba za drugim podejściem, w sensie wiadomo, że jedno przejście przy roguelike'ach to jest nic, no bo tam zazwyczaj przechodzi się jej więcej niż raz, ale albo jest... mi się bardzo przyfarciło, albo po prostu nie jest aż tak trudne, jak ludzie mówią. Jest taka zasada w praszówkach, że jak zbyt łatwo wygrywasz, to znaczy, że grasz w nieźle. <śmiech> Być może. W każdym razie. A powiedz e, mi jeszcze, to jest ro, rocz Light, like, czy rocz light? To e, w jest zdecydowanie Aha. light. Jest coś takiego, że z kolejnymi przejściami, tam udanymi czy nie, e, odblokowuje się nową pulę kart, z których można jakby dodawać karty do talii. I na początku jest ich niewiele, potem są coraz większe możliwości. Są trzy postacie aktualnie, które mają jakby różne pule kart i różne, że tak powiem, buildy, jak można zbudować tą talię. A w testach jest czwarta, z tego co pamiętam. Każda jest dość inna, mamy takiego bardziej tanki gościa, który polega na tym, żeby nastakować sobie punktów pancerza i tylko bić przeciwników jakoś tak bardziej pasywnie. Jest taki rogue, który jakby albo bazuje na przykład na zatruwaniu przeciwników, albo na tym, żeby non-stop przewijać deck i zagrywać karty za zero, albo no takie różne śmieszne rzeczy, ale jakby mm, to jest o tyle ciężkie, że co, tur, co, co walkę wygraną, dostajemy możliwość dodania sobie karty do deku. Nigdy nie mamy, tak jakby, tak, znaczy nigdy, nie mamy możliwości normalnie wyjmowania kart z deku, tylko ich dodawania po walce, tudzież po jakichś tam encounterach i czasami niektóre encountery pozwala, pozwalają wyjąć jedną albo u kupca można zapłacić, żeby jakąś wyjąć, ale ogólnie trzeba być bardzo ostrożnym co do tego, co się dodaje do deku, bo no to ta karta zostaje po prostu już tam. Mm -hmm. i może na mm -hmm. przykład nie działać dobrze z naszą taktyką, tudzież z jakimiś przedmiotami, które dostaniemy. Mm, ogólnie polecam, e, pomimo, że e, jakby graficznie nie jest jakaś bardzo piękna, przypomina nieco te gry flashowe, takie rok 2009 e, miejscami, nie tak, że 100%, ale miejscami tak wygląda. Widać, że robił to pewnie jakaś albo bardzo wąska grupa ludzi, albo wręcz jeden człowiek. Natomiast jakby mechanicznie jest bardzo w porządku i ta grafika, jak się już do niej przyzwyczaić, że wygląda tak dość tanio, to nie przeszkadza, o może tak. Mówisz, że przyszedłeś już za drugim razem Tak. i ona coś oferuje później? Jakieś tak, tak. No, jakby z każdym przejściem, konkretną postacią odblokowuje ci się nowy poziom, który się tam chyba nazywa Ascension. Każdy, uh -huh. Jak go jakby ustawiasz sobie po, po przejściu, ustawiasz sobie poziom Ascension jaki chcesz, oczywiście po jednym przejściu masz poziom pierwszy tylko dostępny, po dwóch przejściach masz poziom pierwszy i drugi i tak dalej, i tak dalej, i maksymalny jest chyba dwudziesty, gdzie każdy naprawdę mocno utrudnia rozgrywkę, więc tak jakby, no tak, jest wartość. No i to, że z każdym przejściem odblokowujesz jakąś nową pulę kart do danej postaci, bo która pozwala na przykład na budowanie i w zupełnie inny sposób, taki, który... Aha, czyli z każdym tym extensionem masz dodatkowe, tak, karty. Dodatkowe wyzwanie, a jakby te pula kart się odblokuje zupełnie oddzielnie, nawet jeśli grasz tylko na tym takim podstawowym poziomie trudności, Aha. to nadal będziesz miał coraz więcej kart. Aha, okej. Okay. No. Jak to w deck buildera? Znaczy ja uważam, że planszówki niezbyt dobrze współgrają z wersji cyfrowej. Mhm prawdopodobnie jestem odosobniony, ale uważam, że planszówka jest dobra, to spokojnie można ją zagrać na stole. Mm -hmm. No tak, ale to jest hmm, nie, do końca nie do końca planszówka w ten sposób, że przeciwnicy mają e, tak jakby jakieś zamiary i też jest jakby w nich jest strategia też jakaś w tym, co przeciwnicy robią. No tak ale wiesz na przykład gloom heaven. Mm -hmm. w gloom heaven też masz AI przeciwników które jakoś działa nie w Skycie jak grasz z automą to mm -hmm. czyli z komputerowym jak gdyby przeciwnikiem wirtualnym no. przeciwnikiem to jego deck sztucznej inteligencji też działa ku jakiemuś celowi mm -hmm. I, i radzą sobie nawet całkiem dobrze nie Okej. Okay. jeżeli, znaczy... więc jeżeli coś ma, wiesz, ideę planszówki, to myślę, że spokojnie można, znaczy ja rozumiem, bo na przykład taki e, Hearthstone, mm -hmm. mimo że karcianką jest, to ciężko go by było przenieść. Na ale tak, ale Hearthstone ma ten problem, że ma bardzo dużo generacji kart i to takich losowych, w stylu dodaj losową kartę, e, tak, o tym którą mówię. mógłby użyć przeciwnik, nie? To jest taka bardzo duża pula. Że jest, nie, Nie, no zobacz. Masz... No. Znaczy, masz bardzo dużo takich ukrytych mechanik w Hearthstone'ie, nie? Typu tak, tak. E, wylosuj coś, albo randomowo mm -hmm. zadaj coś, nie? No musi tak, być tak, to tak. obejść, znaczy w Magicu da się takie rzeczy obchodzić, nie? Magic ma tak naprawdę bardzo mało takich mechanik. No ja wiem, no ale to spowodowane no. tym, że jest, nie? No tak, że jest papierowy po prostu, jasne. Y, tutaj w Slade's Pyre jest kilka, ale to też y, takich, y, no jest ich dosłownie kilka. Jest generacja kart losowa, ale mało, tak jak wspominałem. Jest parę losowych efektów, ale to akurat dałoby się jakby zrobić, bo to jest w stylu, że tam trzy razy wylosuj, w którego przeciwnika uderzy, nie? To jest mhm. tam łatwe. Hmm, więc hmm, może dałoby się to planszówkowo, ale podejrzewam, że po prostu łatwiej jest wydać cyfrową planszówkę i potem ewentualnie coś zrobić, niż od razu stawiać na e, grę karcianą, która może się nie sprzedać po prostu, no nie? I no potem jeż. tak jakby jej nakład zalega. Wiesz, aktualnie masz taki zaleg. znaczy wiesz, przypuszczam, że Slay the Spire, poprawnie hmm. jeśli się mylę, pewnie powstał za pomocą Kickstartera. E, nie wiem, actually... No zaraz, bo gada się o tym jako karciance, ale to wygląda tak, że ty jako bohater grasz kartami, ale przeciwnicy mają po prostu... Yy, przeciwnicy jakieś... nie mają pokazanego tego na kartach, natomiast działają w jakiś yy, taki sposób, że mają po prostu jedną akcję naturę. co też mógłbyś powiedzieć, że ma kartę po prostu, no nie? No po prostu mhm. zagrywa jedną kartę zamiast yy, tam jednej z pięciu, nie? Tak, to też pewnie działa na jakiejś tam zasadzie, że co które dostaje punkty i jeśli ma dużo punktów to może zagrać taką mocniejszą akcję, a jeśli ma mało punktów to może zagrać jakąś tam słabszą akcję i tak dalej. Sposób, no w taki myślę, że tak, Aha. bo większość tych gier, które mają jakąś taką strategię właśnie w ten sposób działa. Mhm. Trochę mnie przeraża cena tej gry na Steamie. Eee, e, tak, eduszek. a ja ją dostałem z jak było Humble Monthly to wtedy za 12 dolarów, czyli za te 6 dych, to było tam wiesz, tych gier 8 chyba, w tym Slade Mhm, mm to był ten Humble z planszówkami? E, nie, Humble Monthly, hmm. ten co jest co Aha. miesiąc. OK. okej. Mm, jakieś tam niedobitki z niego jeszcze mam. Pewnie, no no spoko. Głównie mnie Slide spire ciekawiło i tam coś tam. A i Guacamili 2. Poczekamy, może Epic... Ten... Da. Tak, a zaskakująco, Epic daje całkiem sporo nowych gier tak naprawdę. Znaczy, no ostatnio zaczęli po całości sześć Batmanów. No sześć Batmanów, ale a... na przykład ja mówię o takiej grze jak Celest, która miała, tak, to, nie, to nie jest stara gra, nie? To jest gra, z, co prawda z zeszłego roku, ale tam z końcówki. Szczerze powiem, że wtedy się właśnie przekonałem, gdy i zainstalowała. Znaczy tak, to był też mój pierwszy moment, kiedy w końcu zainstalowałem i chciałem zagrać A ty M kiedy zomiesz się dla epika? Ja? Zaraz, ja, ja się bardzo szybko sprzedałem, mam w dupie jaka to jest <laughs> Jeżeli coś mi dają za darmo, to po prostu biorę Znaczy ja te gry to brałem za darmo, tylko dopiero wtedy zainstalowałem go <laughs> Ale przypuszczam, że czekaj e... No tak, bardzo świadomie grę, którą wziąłem za darmo i zainstalowałem, To e, nie wiem czy pamiętasz, Kamil, jak byłeś w Katosach, e, na tym, jak byliśmy na tym pokazie, tym, tym abstrakcie i tak dalej, e, tych gier tak, niezależnych. Tak, której tak, nie, nie było? Tak, e, tam był właśnie e, The Remains of Edith Finch. A, What Remains of Edith Finch. Tak, What mm. Remains of Edith Finch. No, też to też była gra, zainstalowałem. którą zainstalowałem i, i pograłem. O. Tak, już musiałem to przegapić. To było Ale zaraz to... na początku, chyba druga czy trzecia gra, którą rozdali. No e, No anyway, ja generalnie Slay the Spire polecam, jeśli lubicie karcianki, no to jest kurczę fajną karcianką, taką do zagrania. A jeśli macie Switcha, to prawdopodobnie na Switchu to jest lepszy deal, bo po prostu ta, ta gra mobilnie ma duży potencjał, że tak powiem, na bycie przyjemnym. Miałem kiedyś na w swoim starym telefonie, podobną gierkę, taką mm -hmm. deck deckbuilderową. Może już nie pamiętam jak się nazywa, pewnie była po prostu ukradzioną wersją tej, tej gry i uproszczoną na potrzebę mobilek, ponieważ całe mechaniki, które mm -hmm. mówisz są bardzo podobne. Więc mm -hmm. można sobie ją przetestować na telefonie. Mm -hmm. Może jak sobie przypomnę jej nazwę to wrzucę w, w opisie. W ja sobie tak patrzę to się dziwię, że właśnie nawet to można było przerzucić na komórki. E nie Znaczy nie wykluczam, że to jest taka akcja, jak była na przykład z FTL-em, że jest na iOS albo coś takiego. No póki co patrzę właśnie nie ma, nie? Tak, się... taka, a ja spojrzę. PC Switch PS4. Hmm. No dobrze, trudno. No. Na, na komórce mu zagrał. No na to wygląda jak taka gra, która powinna być na telefony. Tak samo jak jest dla mnie bardzo niezrozumiałe, czemu Into the Bridge nie jest w wersji na telefony dostępna. No. To jest idealna gra. Ona ma nawet jest. UI taki, że można by ją spokojnie na telefonie grać. No. Dobra. Tak. Co nam zostało powiedziane, więc lecimy dalej. Nie, Kamil, ty. Ja. Oh. No dobra, to jak mówimy o gieraczkach, to, to ja też gieraczkowałem. Aczkolwiek w tej formie tradycyjnej, na z namacalnymi rzeczami. Mm -hmm. A grałem w samotnie ciemności. E, jest to, jeśli dobrze kojarzę, pierwsza faktycznie wydrukowana przez Black Monk gra w uniwersum ze jest to gra paragrafowa, o. dla osób, które nie kojarzą, a nas słuchają, także nie wiem dla kogo. <gry>, gry paragrafowe to gry, w których otwieramy książkę. Na początku mamy powiedzmy jakiś wstęp, co należy przygotować przed rozgrywką. Odsyła nas do odpowiedniego paragrafu, który jest ponumerowany i w tym paragrafie mamy jakieś tam wybory i zgodnie z tym, jaki wybór podejmiemy, odsyła nas do innej części tej książki. Kurczę, czemu sobie nie przygotowałem pod ręką, a nie mam po... oczywiście. Uff. Ach, coś spadło. E, somatium Ciebie Ciemności e, jest dosyć cienkie, mhm. e, jeśli chodzi o rozmiar, nie, jako rozgrywkę. Jasne. Niecałe 600 paragrafów. Okay. E, przy okazji są tu materiały osobne też do wydrukowania, bo jest niekaś Niby to zagadka logiczna do, do ułożenia sobie na stole, którą, na którą można trafić, bo oczywiście jak to w paragrafówce, mm, mhm. losy mogą się różnie potoczyć. E, zaczynamy jako profesor Louis Grunwald, mhm. który dostaje w pierwszym paragrafie e, telegraf od swojego kolegi z uczelni, który wyjechał do Grecji badać tamtejsze jakby to nazwać artefakty okay. telegram, że ten trafił do więzienia, trzeba mu pomóc pytać w takim a takim miejscu o takiego komisarza no i decydujemy, czy w pałę lecimy od razu do na uczelnię, mówimy dziekanowi, że nara lecę i wsiadamy w pierwszy pociąg, czy pierwszy to jak w początku pociąg czy pierwszy autobus który nasz, a, będzie nas prowadził w stronę Grecji. Czy może najpierw jednak poczytamy trochę książek, jako że jesteś uczonym, poczytam jaki jest tam klimat w Grecji, co by się przydało zabrać. No, Zrobimy typowe, paragrafowe. E, tak, tak. No, jak na paragrafówkę, jak najbardziej typowe. E, ma to wsparcie e, gry RPG ze którą. Na czym polega to wsparcie? Że na początku jedną z rzeczy, które powinniśmy sobie przygotować, jest karta postaci. Jak pierwsze postaci, które tutaj są, bo w ogóle, że, że jeszcze bardziej z tej trakuje. Sukces w tej paragrafówce, paragrafówce mierzy się tym, ile postaci potrzebowaliśmy, żeby przejść tą całą grę, bo postaci w czasie tej paragrafówki giną. Aha. Że taką śmiertelność jest taka, że do trzech straconych, jak to jest napisane w podręczniku, jest to dalej znaczący sukces. A porażka jest Czyli dopiero... Czyli trzy razy zginie... musisz przejść grę, tak? W sensie, jak postać umiera zaczynasz od nowa, czy po prostu od miejsca, w którym byłeś? Ci jest musisz jest zrobiony, Nie, zaczynamy poniekąd od nowa. Jest to zrobione tak, że są cztery postacie gotowe w tej paragrafówce, które zaczynają jakby w swoich lokacjach. Są to, że pozwolę sobie przedstawić. To jest tył okładki, więc żaden spoiler. Profesor Louis Grunwald, którym zaczynamy. Potem Ernest Holt, gość z kasą. Lydia Lau, dowie się prawdy za wszelką cenę. I porucznik Davon Wilson, Przystojnik zachowany w morskich falach. I, I oni mają swoje początki, że tak powiem, generowane. Potem kolejne postaci należy sobie wymyślać albo powtarzać. Już to zostawiony jest wybór dla gracza. Mipsim Svendem udało się przejść tą paragrafówkę. Nie chwalę się wcale pierwszą postacią. Aczkolwiek mm -hmm. został mi tylko jeden punkt wytrzymałości i chyba trzy albo cztery punkty szczęścia. Także byłem, już się witałem z kostuchą. Co mogę powiedzieć? No jest bardzo ciekawa. Ma bardzo dużo wykorzystane mechaniki korzystania z bibliotek czy czytania o wszelkich rzeczach, bo faktycznie dowiadujemy się z nich rzeczy niekoniecznie kluczowych, ale też, które pomagają nam dokonywać późniejszych decyzji. Mhm. Na temat na przykład tego. No rzucę taką randomną informacją także że no, dana grupa ma coraz większe znaczenie w tam, na tamtych terenach. Nie? No i tak sobie myśli, aha to może jednak lepiej z nimi nie zadzierać przynajmniej tam. Nie? Mhm. I jak kogoś podobnego widzisz to raczej do niego nie podchodzisz, bo myślisz, że może tam będą jeszcze jacyś jego plecznicy wokół. E co tu jeszcze mogę takiego rzucić? Może macie jakieś pytania? E, tak. <laughs> e, jak długo się w nią gra, tak żeby powiedzmy jedną grę zagrać? E, jedną postać, żeby zagrać, to powiem tak, zależy od tego, jak bardzo lecisz na YOLO. Mhm. Po prostu witasz się ze wszystkim, co, co na ciebie czeka. No. E, mi cała rozgrywka zajęła trzy wieczory. Czyli okay. dwie, dwie pół godziny. I to liczę z przygotowaniem postaci. Ważną mechaniką w tej paragrafówce jest czas. O, o tym warto wspomnieć. Jest nawet na, w środku księgi dwustronicowy kalendarz od września 20, roku, czy 20. Nie, na pewno później. 31 do grudnia 31. Bo też jednym jakby z punktów porażki jest to, że nie uda się rozwiązać tej tajemnicy do którejś tam daty. Później mhm. już po prostu shit się zacznie dziać, tak i już nie jest nikt w stanie tego powstrzymać. Rozumiem. I, I jest tutaj bardzo dużo, jakby na początku wstęp mówi o tym, jak ten czas należy liczyć, czyli powiedzmy postać musi zjeść dwa posiłki dziennie i to ma jej zająć każdy posiłek godzinę. Musi mhm. przespać 8 godzin dziennie, i jest powiedzmy powiedziane, że jeśli nie da się powiedzmy tego dnia przespać 8 godzin, no to następnego dnia musi przespać 10, ale to już potem dalej nie może kombinować. Jasne, jasne. Także jest takie ograniczenie czasu, także należy wziąć ze sobą zeszyt. I faktycznie człowiek czuje się jak postać, która prowadzi swój dziennik mhm. poniekąd. A jak dużo jest takiego właśnie notowania rzeczy, które musisz, tak jakby, które książka nie robi za ciebie, może tak. Polecałbym jak najwięcej. No. Jest tu jedna rzecz, powiedzmy, taka jak ten telegraf, czy, czy list, który też gdzieś w, mniej więcej na początku się pojawia, które albo sobie można zrobić zdjęcie, moim zdaniem, albo po prostu skserować i, i wyciąć, żeby mieć gdzieś przy sobie, żeby się do tego odnosić. Ale reszta, wszelakie jakieś informacje, które tam nie wiem, w bibliotece z, pozyskujesz, albo ktoś ci mówi, to ja po prostu, jak postać badacza z notesem zapisywałem sobie jakieś kluczowe słowa. Mm -hmm, mm -hmm. Nie przepisywałem całego paragrafu, bo też uważam, że to trochę bez sensu. To staram się w, jako gracz po prostu wczuć trochę w tą postać i, i zapisać po prostu to, co ta postać by zapisała, nie? No jasne, jasne. Wiadomo, że ze wskazaniem tego człowieka, który zna, powiedzmy, to uniwersum i wie, że jeśli mówi jakieś nie wiem, słowo w stylu zombie albo coś takiego, to może warto się jednak zainteresować, bo może nie gada od rzeczy. Są hmm. no oczywiście no tutaj fałszywe ale... tropy, no, no, są no, ciekawe pomysły. Co jeszcze na przykład, jest oczywiście morska podróż, która też jest rozwiązana w bardzo fajny sposób, taki trochę. To, to co można się tutaj przyczepić do samej gry jest ten aspekt losowości, który mhm. faktycznie, jeśli ktoś ma pecha w kościach, no bo tu jednak jest wykorzystanie karty postaci, okay. nie będzie wchodził rzut za rzutem, tak, albo źle się rozdysponował pulę punktów, która jest tam dostępna dla danej postaci. No, no to szybko zginie też, nie? No jasno. To nie ma co ukrywać. Właśnie w, na przykład na statku jest taka mechanika, że jest tam ileś czynności i ileś dni. No jest powiedziane, że tą czynność może wykonywać rano i po południu, tam po południu wieczorem, tam przez cały dzień. I dziennie sobie zapisujesz, tam chyba jest 9 dni podróży, trzy aktywności danego dnia. I potem odsyłacie do odpowiednich paragrafów, dzień pierwszy, powiedzmy. Mm -hmm. no I czytasz, jeśli masz wybrane tą i tą pozycję rano albo coś tam wieczorem, to przejdź do takiego paragrafu. Ale jak ktoś źle sobie wybiera, to po prostu całą podróż przejdzie spokojnie, spokojnie. Niczego się nie dowiadując, ale też niczego nie tracąc. No tak. Hmm. Ogólnie polecam, nie wiem jaka jest obecnie cena. Samotnić ja właśnie widzę znaczy. na stronie Black Monk'a to jest mm -hmm. 80 zł. Mm, powiem tak, jakby się w jakieś parę osób złożyć po prostu, że każdy sobie przejdzie i ten mm -hmm. albo kupić właśnie z zamiarem tego, żeby komuś to później opchnąć to sądzę, znaczy, jest jak najbardziej warto. Ja widzę w tym też potencjał na poprowadzenie nawet komuś paragrafówki, tak. Hmm, Nieraz jak prowadzę RPG, to właśnie też widzę osoby, które nie są chętne do RPGów, bo nie umieją improwizować i szukają powodów, a to jest takie coś, że mówisz, dobra, ale będziesz zrobić to, czy to? Mm -hmm. no Albo tak, masz do wyboru w bibliotece katedry archeologii, czy, czy kulturoznawstwa, do kogo byś poszła poszedł w tym momencie? Wybór jest I zawsze można... łatwiejszy niż improwizowanie. Tak, i można po prostu nawet, czy, jeśli się chce, to nawet spróbować odegrać właśnie jakąś rozmowę z taką postacią wplatając w te słowa wtedy mm -hmm. paragrafu. A można po prostu komuś czytać paragrafy po kolei, jak, jak opowieść. Także moim zdaniem jak najbardziej na plus. Wydanie jest bardzo ładne, nic mi się tutaj nie rozsypywało w tej książce. Jedna uwaga taka do Blackmon, która pojawia się też na stronie, czyli jest tu dosyć poważny błąd w że tak powiem w tych książkowych hiperłączach. Mm -hmm. który sprawił, że, że dopóki gracze tego nie wiedzieli no to jak się poszło jedną z, z stroną to się zaczęło kółka robić i nie było, nie, nie było jak z tej pętli wyjść Aha. no i zrobili niby errata, aczkolwiek taką wersję że można sobie wydrukować ten, mogliby chociaż jakieś naklejki zaproponować nie? no Ktoś, to by było spoko są ponoć jest za granicą jest. takim standardem w paragrafów, jeśli chodzi hmm. o nie wiem jak w paragrafówkach, ale w grach planszowych, w czym Monk się specjalizuje, R raty do wydrukowania samemu są standardem Aha. i akurat tak, polskie wydawnictwa robią całkiem sporo ponad to, nie? Jeżeli mogą, jeżeli mają taką możliwość. Znaczy tak, powiem, powiem ci, że, że też tutaj jeśli chodzi o Blackmonka to nie mogę im zarzucić tego, że, że faktycznie staram się też przynajmniej te materiały dla gracza i tego typu rzeczy. Robić też z tego osobne pliki PDF, żeby można sobie wydrukować bez jakiejś konieczności skanowania czy, czy szukania błądzenia w książce, gdzie, gdzie była ta informacja do wydrukowania. Są takie paczki dostępne za darmo na ich stronie, można sobie ściągnąć, aczkolwiek coś tam mieli, nie tak z biblioteką, jak próbowałem ściągnąć. Ale to możliwe, że wina mojego komputera, nie chcę tutaj nikogo obaczyć winą. Ale sama przygoda ciekawa, powiem tak, jako że pierwszą postać wszedłem, to, to poznałem tej historii w sumie bardzo mało, bo poszedłem, że tak powiem, na łatwiznę mm -hmm. w sposobie rozwiązania zagadki, ale tak przy... wiadomo jak to w paragrafówce, tak czasem kątem oka rzuci na inny paragraf, uh -huh. to są też jakieś ciekawe te pomysły właśnie, razem z wprowadzaniem dziwnych istot i tak dalej. A, że tak powiem, czujesz, że to, że ją tak szybko przyszedłeś, to jest na przykład kwestia szczęścia bardziej, czy tego, że mniej więcej złapałeś, o co chodzi, powiedzmy? E, powiem tak, z, trochę na pewno szczęścia i powiem, że, że tak, jak ogólnie, że mistrzuję i znam te wszystkie sceny, znaczy wszystkie, no te sceny, które prowadzę od podszewki, widzę no. na czym się skupiają, no jest. to też właśnie sądzę, że troszkę mi to dało, że poszedłem w tą stronę, nie? To mhm. jest to chyba raczej jednorazowa przygoda, nie? W sensie po przejściu jej ja nawet w sposób łatwy czy, czy szybki nie jesteś w stanie jej przejść drugi raz, bo już znasz wiele tropów i, i domyślnie wiesz, którędy znaczy, iść. Yy, tu jest tak, że możesz się zrobić, że tak to nazwę, hard mod, yy, czyli ją przejść, bo to jest właśnie tak, że zależnie od tego ile czasu, prze, że użyję brzydkiego mm. słowa, przesrasz, zanim dojdziesz do danego punktu, to jest potem w paragrafie napisane, jeśli dotarłeś tutaj przed takim a takim dniem, to tutaj, a jeśli po, no to, to tu. To można sobie ustalić, że zaczynasz nie 1 września, ale 1 października. I może wtedy to zyska na regrywalności, bo jednak ta zagadka troszkę się przemieszcza po świecie, bym powiedział, mm -hmm. bo to jest Grecja, Egipt, Niemcy. No, no, no, no ja nie, już nie mów znaczy, za wiele. Nie. Aha, dobra, tylko mów, w jakie lokacje się pojawiają. Też nie jest spoiler, od razu ci mówię M, ponieważ tabele lokacji są na ostatniej stronie i przeczytałem to po prostu. Także to są możliwe miejsca, w które trafisz, nie? Mhm. No, także tak, tak, można po prostu trafić gdzieś później, tak i się dowiedzieć, że sorry, po, po, jedź tam, nie? I może tam się... Ta zagadka jakoś inaczej rozwija, rozwiązuje. Powiem tak, też nie spojluję, bo nie wiem co się dalej zdarzyło. Możliwe, że ty, moim, jakby moim podejściem jest to, że spróbuję to powiedzieć komuś jako paragrafówkę mm -hmm. i zobaczę czy, czy wpadnie na to samo czy może nie i właśnie w ten sposób dowiem się innej historii. Hmm. Ja jak najbardziej polecam i, i fajnie się przy tym bawiłem. W sumie mam wrażenie, że ostatnio chyba się pojawiło kilka tych paragrafówek, bo ja coś kojarzę, no, są niekoniecznie którego, ale co co? Są te komiksy od Foxa, te komiksy paragrafowe. Hmm, może? Nie wiem, kojarzę no, coś tak. po prostu takiego... Chyba po... rycerze byli? By, by, są i komiksy paragrafowe teraz tak jak najbardziej... E, coś steampunkowego co to... kojarzę chyba. No hmm. było tego trochę, jest tego trochę na rynku. Można um, wyposażyć się w coś prostszego niż katulu, w którym wymaga, wymagany jest dziennik. Te, te zeszytowe, te, te komiksowe wymagają tylko kartki papieru, ewentualnie. Mm -hmm. <słuch> no dobra, i chyba, chyba tyle. Nie, no brzmi, brzmi ciekawie. Na pewno sobie tam. Brzmi ciekawie, tam tak, jeśli ktoś zobaczy. grał w RPG albo słuchał. Z, z Wuktulu, to tu jest kilka mechanik, oprócz tego, co powiedziałem, też przyniesione czy właśnie wykorzystywanie punktów szczęścia i tak dalej, więc będzie się czuł jak u siebie. Mhm. Także to też jest, że tak impuls, jeśli chodzi o zrozumienie tej rozgrywki. In minus jest to, że są to faktycznie też takie bardzo paragrafowe mechaniki, które właśnie nie do końca wiedziałem, czy dobrze rozumiem, czytając, a nigdzie w internecie nie znalazłem jeszcze pytań i odpowiedzi na ten temat. Z Aha. Nie do końca skłonijmy jak to wygląda sprawa z taksówkami, z wydawaniem pieniędzy, bo to w sumie jest tak, że można sobie na początku brać po prostu całą gotówkę, którą mamy z banku i szaleć, mhm. nie? I, te, I też właśnie, zależy od czy będzie po prostu wszystko wydało na prawo, lewo, nie zastanawiając się, czy będzie mu później potrzebny więcej funduszy, czy... czy nie. Czy nie, no, moim podejściem było to, że na jak byłem w jakimś mieście, to teraz wybrałem taksówkę na cały dzień, nie? Po mhm. co czas? No tak. No dobra, to, to, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o Samotnie Przedeckie Ciemności. Polecam i, i mam nadzieję, że Black Moon też pójdzie w tą stronę, bo sądzę, że to i dla nich jest w sumie prostsze redakcyjnie niż tłumaczenie księg z mechanikami. A, a, a bardzo fajne i, i dobrze się bawiłem. No jasne. Hm. Jak już przy grach, w których wybiera się postać Jesteśmy mm -hmm. to za dokładnie 6 dni kończy się drugi sezon Battle Passa i Pierwszy czy drugi sezon rankingowy w Apexie gra mm -hmm. już jest na ręku prawie 8 miesięcy no i można zrobić w ten sposób szybkie podsumowanie tego no ten drugi sezon y który właśnie trwa mm -hmm. chyba przegrałem naprawdę Całkiem sporo czasu w to. Poznałem, z gutowałem że tak powiem. Umiem kogoś zabić. I o, stwierdzam, to że. Dużo lepiej niż ja. Tak. Stwierdzam, że ta gra po tych x godzinach, które przy niej spędziłem, ma całkiem spory potencjał. Mhm, ale e... potencjał w sensie, na no, nie wiem, takiej online? Czy bardziej potencjał na po prostu bycie fajną gierą? Myślę, że na po prostu bycie fajną gierą nie czuję tego nie czuję tych trybów rankingowych w Apexie, ponieważ w no. ogóle y, uważam że tego typu gry czyli y, battle royale jakoś mm -hmm. średnio się spadają na rankedy no bo zbyt dużo zmiennych występuje mm -hmm. y, niezależnych od ciebie nie albo no tak. wiesz, możesz być naprawdę możesz mieć świetnego aima i wylądować w takim miejscu że nie znajdziesz żadnej broni. Mm -hmm i wiesz, zostanie ci tylko, nie wiem, bicie z pięści, a możesz yy, być kiczowaty, ki, kitowaty i, i wiesz, być ziemniakiem, a trafisz po prostu na najlepszy sprzęt w grze i jakimś, wiesz, rzutem na taśmy wygrasz, nie? No. Nie masz tutaj tej kontroli, która występuje w innych grach e-sportowych. No jasne. Że dużo bardziej liczy się szczęście niż... Um... Tak. I w przeciwieństwie do innych y, gier typu Battle Royale, w, których, w które nie grałem, ale o których słyszałem, mm -hmm. e, Apex na pewno wyróżnia się tym, że jest trochę luźniejszy w swojej formule. W sensie grasz tutaj w zespołach, nie? Głównym ja założeniem jasne. jest to, że masz trzyosobowy zespół i nie musisz się tak bardzo spinać, i, i wiesz, trzymać pleców przy ścianie co chwilę, mm -hmm. bo nawet, nie wiem, lutując w jakieś miejsce albo lecząc się, zawsze masz przynajmniej jedną osobę, która może cię tam chronić, nie? No jasne ewentualnie ostrzegać co do postaci które są dodawane i lore które w ostatnich miesiącach się dosyć mocno rozpędziło w ostatnich tygodniach mm -hmm. to respon naprawdę zatrudni spoko ekipę do pisania historii bo mm -hmm. Wiesz, bo na przykład historia Krypto, który jest tam najnowszą postacią, która też wyjdzie za tydzień mhm. jest po prostu pociągnięty w tak bardzo fajny i mapowy sposób, że przywodzi mi na myśl te pierwsze, pierwsze lata Overwatcha, nie? Pierwsze miesiące Overwatcha, Aha. gdzie wszystko było ze sobą connected, linked i tied by maps, nie? No jasne. Gdzie wiesz, aktualnie na mapie, biegając po mapie i, i, i strzelając się Możesz usłyszeć w niektórych lokacjach na przykład mhm. y, odgłosy nowej postaci, która dopiero wyjdzie, która gdzieś tam mhm. biega pod ziemią, nie? Albo gdzieś tam jest za ścianą. Aha. Albo widzisz, y, bo nowa postać ma mieć takiego drona zwiadowczego. I na przykład tak, widzisz, to, że ten, widzisz, że ten dron na przykład jest gdzieś za szybą, gdzie postacie nie mogą się dostać i na przykład obserwuje cię. Mhm. Ale to brzmi nawet nie tyle jak pierwsze lata, co jak ta beta Overwatcha, która była jeszcze. W becie było coś takiego, że na przykład zanim wprowadzono jako postać divę, to były plakaty z nią na planszach po prostu porozstawiane. Mhm. Albo wiesz, no tak jak w pierwszym miesiącach wprowadzono Anę, nie? E, że tak. Więc, że na, na jednej mapie w ogóle jest gazeta z pytaniem kim jest ta postać, na innej mhm. mapie wiesz, na, na, tam, na jakimś kąpie jest po prostu jej zdjęcie. Gdzieś tam wisi jej zdjęcie jako Dead or Alive no. i tak dalej, nie? że wiesz aktualnie Apex jest w tym momencie nomów Kamil ale to w sumie wszystko służy tylko temu żeby gracze sami sobie tworzyli że tak powiem historię tych postaci nie? no jasne tak no łączą no to... i bardzo wiele rzeczy które wymyślą gracze wchodzi do kanonu nie aha, aha. no oczywiście do tego masz te filmiki które były te, ten ostatni filmik o tej w teraz filmik też skrypto, taki w innym stylu bardziej takim animowatym i wiesz, cała ta formuła tych, tych krótkich filmików, gdzie każdy jest właściwie robiony w inny stylu, też przywodzi na myśl tą, te krótkometrażówki od Netflixa. Death, Love and Robots. A. Jeżeli będą to ciągnąć w tym, w tym, kierunku, to... To spoko, nie? Że wiesz, że zatrudnią po prostu za każdym razem inną grupę animacyjną i... Mhm. Tylko przedstawią mi scenariusz. Ja tak tylko powiem, mi się na przykład ta animacja z Brave, bardzo nie podobała w sensie tak zacytuję siebie samego wygląda jakby w połowie skończyły im się te fundusze a w jednej trzeciej historie okej okay. no. nie będę jest, tak, nie, w żaden no. sposób nie będę nie, nie mam zamiaru bronić twórców nie mhm. y tak jak mówię. Nie, ja tak wiem, jak że coś... to nie jest jakby płatny content do gry, więc nie, nie mogli tam wcisnąć nie wiadomo jakich pieniędzy, ale nadal moim zdaniem wygląda to dość biednie. Zwłaszcza, że sama gra też jest bezpłatna, nie? I no tak, tak zarabia, tak. zarabia, na siebie głównie przez kosmetyki. Hmm. Bo. Hmm? Aha, że dobra. To, to, skiny to, to, to, skiny to na bronie, skiny na postacie. Nie wiem, to, że twój nikt się świeci na zielono. Znaczy tak, o sekundę za późno skapowałem o co chodzi na początku, wyobraziłem linię kosmetyków z gry i wow. KFC. Chociażby. Xbox. Ale KFC miało swoją linię tych lakierów do paznokci przecież. Tak, finger licking good. Tak. A Xbox też miał ten dezodorant dla graczy Miał? Miał to, Czy to było takie dyskretne powiedzenie graczom Umyj się? Śmie <grym> <grym> <grym> Jak o tym Kama, słyszałem to miało... właśnie to w tą stronę rozmowa poszła ale... Biorąc pod uwagę, że nawet yy, pewna aktorka kina wahadłowego też miała swoją linię kosmetyków Ale nawilżają? Dobra, to jest nieważne <grym> Wracając do, do kluczy i do gry no. no jak już się ogarnie tą taką dosyć nietypową mechanikę strzelania, to naprawdę gra nawet sprawia przyjemność, a to, że wiesz, że nawet po pięciu minutach możesz, możesz z niej wyjść, bo zginąłeś i zacząć od nowa, jest takie całkiem, całkiem rozluźniające, nie? Znaczy tak, ogólnie ta mechanika z Battle royala, że właśnie giniesz i od razu wchodzisz do nowej gry, z jednej strony jest fajna, ale nie wiem, dla mnie to było takie, że to raz zginę i już nic nie mogę zrobić z tą grą i to jest trochę takie nie wiem smutne. no i właśnie w Apexie nie giniesz od razu nie tutaj zawsze cię mogą podnieść tak jest jesteś down potem można cię zrezować ale tak jak no, tyle tyle ile grałem wiesz no nie grałem jakoś dużo ja no, jasne to spoko mo, mo, moje moje e, e, wspomnienia są takie że no owszem da się zrezować mi się nawet raz kiedyś udało kogoś zrezować nigdy mnie nikt nie zrezował kumam no ogólnie Chyba największym progiem wejścia jest dosyć no. nieintuicyjna mechanika strzelania, bo stara starali się zrobić ją bardzo rzeczywistą, a mm -hmm. jednocześnie bardzo uproszczoną w efekcie czego wszystkie pociski lecą torem łukowym, opadają. Tak, ci... tak i są projectile'ami, nie są tak. hitscanami. Nie, nie ma w ogóle hitscanów, są projectile, które opadają z czasem, z odległością, no. więc wystarczy, że twój przeciwnik stoi metr za daleko i możesz ładować mu cały magazynek w głowę, a to wszystko mu spadnie po prostu pod nogi, nie? Uuu. No, to, to jest momentami smutne, bo wiesz, celujesz w gościa, celujesz mu, wierzesz mu na headshoty, a to wszystko mu po prostu przed nogami upada, jako wiesz, jak sobie to wyobrazisz, jakby Zresztą to Zależy od broni, nie? Ale no. e, tak, no tak, faktycznie, zależy, tam ja mam takie też wspomnienie, że na przykład niektóre bronie są dużo słabsze niż w Titanfallu po prostu. Tak, ale um, nie, ja nie w rozumiem nie. jeszcze nie grałem, nie, ale Okej. Okay. Tutaj Tak, masz... tylko że na przykład w Apexie jest jako tam legendarna snajperka do znalezienia, ten Kraber. Mhm. I w Apexie Kraber chyba jeśli trafisz headshota, to może zabija na strzała? Tak, tak, zabijasz, zbijasz e, 260, w coś takiego. W Titanfallu kraber zabija na strzała, nieważne w co trafisz. Mm -hmm. no ale bo wiesz... To to jest, bo to y, jest tam przeciwczołgowa snajperka ogólnie, nie? Mhm. Ale wiesz, też musieli to dostosować do formuły gry. Nie? nie, no jasne, ja rozumiem jakby z czego wynika coś takiego, natomiast jest to dużo mniej satysfakcjonujące, kiedy masz snajperkę, której jeszcze tor lotu kuli jest taki właśnie dosłownie, że upada na stopy przeciwnika, jak strzelasz do niego z jakiegoś tam większego dystansu. No, Ale właśnie też w się naprawiają to tymi ulepszeniami, które możesz znaleźć, nie? czyli kolejny lud mhm. do zbierania. Że wiesz, no podstawowo tak. powiedzmy wszystkie bronie są shitty, ale jak tam, nie wiem, dołożysz przełącznik ognia, kolbę snajperską, nie wiem, tego, lufę wymienisz, to już mm -hmm. ten, ta, ta, kula jest w stanie przelecieć na przykład w linii prostej, nie wiem, 700 metrów. No tak. To pozwala ci trafić przeciwnika, może nie po drugiej stronie mapy, ale gdzieś tak w połowie, nie? Mm -hmm. nie no no i pierwszego października zaczyna się trzeci sezon. Zmiany na mapie, zmiany balansu. A z ciekawości, kupiłeś tego tam pasa? Czy... Tak, nie, nie tak wiem. Kupiłem, kupiłem go gdzieś tak z początkiem września. A czy jest tak, że da się go jakoś wyfarmić? Czy to tak, jest jedy... zasadniczo Aha. po y, miesięcznym graniu i otrzymaniu tam, będąc, mając około 70 level, brakuje mhm. mi tylko 50 monet do zdobycia, do wyfarmienia, czy mhm. jakieś 5 levelów, żeby mnie było stać na kolejny sezon. Okay. Czyli, Czyli faktycznie strukturę... w ciągu jednego sezonu byłem w stanie wyfarmić cały, cały następny, nie? Mhm. Gra, żeby zarobić na wow. No cóż. Bo no. ja tak będąc Mugolem, jeśli chodzi o na przykład Fortnite'a, to wiemy, że właśnie w ten sposób to funkcjonuje w Fortnite i w ten sposób to trzyma ludzi przy grze po prostu. Że właśnie kupujesz, jeśli udało ci się zarobić na pasa, to kupujesz tego pasa, a potem grasz, żeby zarobić na następnego pasa i to się kręci, tak? A, ja was tam młodych nie rozumiem. Znaczy, mi też nie, nie lubię takiego przymuszania do gry, bo coś ci przypada, nie? Strasznie, jakby idea też wszelkich tych abonamentów dla mnie jest dlatego taka nieprzyjemna. No aczkolwiek mówię, no, z racji tego, że u mnie w pracy dużo osób zgrało w Apexa, no to ja też mam jak gdyby stałą, stałą ekipę, z którą pogrywam nie wiem dwa, 3 no razy w tygodniu, więc z siłą rzeczy mhm. też te 40 zł wyłożone w Battle Passa, gdyby było relatywnie bardzo szybko mi się zwróciło w stosunku do czasu spędzonego w grze. Nie, nie no jasne, tam, ja w ogóle nie, ten, nie, nie potępiam, po prostu mówię <grych> dlaczego Chyba nie dla Czasem mnie. Wiesz, dużo bardziej nie rozumiem na przykład kupowania skina, zarówno wartość 80 zł. Co w Apexie jest strasznym hmm. dojąkiem kasy, bo w przeciwieństwie do Fortnite'a czy Overwatcha, to po prostu no. Apex tak trzepie hajs, no ale tu już jest EA, nie? Bo już no wszyscy tak. wiemy o co chodzi. Eee, szczerze mówiąc, przyznam się, że do Titanfalla kupiłem skina jednego, ale on kosztował chyba 15 zł. I już nie jesteś freeloaderem. Znaczy wiesz, no jakby Titanfall jest płatną grą też, nie? Ale... Overwatch też jest płatną grą. Jeden się powiedzcie. sprzedał Epicowi, drugi Titanfallowi, jezu, tylko ja tu jestem ostojem jakiejś, nie wiem, moralności. Ja co, znajomy mnie wciągnął trochę w tego Titanfalla i nie wiem, był fajny. Tak jak się grało, to był fajny. Tylko widać, że dużo lepsi gracze w niego grają niż ja jestem. No to fakt. No. W każdym razie bardzo, bardzo podoba mi się też yy, świat wykreowany i w Titanfallu i w Apexie i to, że mhm. można grać robotem, Pathfinderem. Mhm. Trzeba mieć reprezentację w każdym. A że niedługo, wiesz, sztuczna inteligencja zawładnie światem, to, to już lepiej teraz no jasne. troszkę im się upodobnić. E, w ogóle y, Pathfinder jest jedną z, y, znaczy nie konkretnie Pathfinder, ale te roboty, który, ten robot, który jest takim samym modelem jak Pathfinder jest jedną z frakcji w Titanfallu. Mm -hmm. I można go sobie wybrać jak się gra na multi właśnie jako ten i nazywa się Marvin. O, nice. A Marvin no. nie, nie? Dobra, nieważne. Z mojej strony koniec, przechodzimy do Ciebie. I Ech. dalej w klimacie robotów i przyszłości. Borderlands 3 i przemogłem się i kupiłem Borderlands 3 na Epiku znaczy nie kupiłem tego konkretnie na Epiku, bo tam jest drożej niż jak się kupuje w sklepie, więc e, tak ale gram w to przez klienta Epikowego, który swoją drogą jest dość średni, nie wspomniałem ale tak, jest dość średni, serwery Epika są dość powolne szczerze mówiąc ale w każdym razie Borderlands 3 jako gra jest bardzo dobre, jako aplikacja jest bardzo słabo zoptymalizowane i na szczęście już z tym walczą, ale naprawdę, słaba optymalizacja to jest dość mocny eufemizm jak na grę, która wyszła w 2019 roku, kiedy to, że gry wychodzą niezoptymalizowane jest notoryczne z jakiegoś powodu i ogólnie ciągle są jakieś rozpierdolę przez to, że nie, nie ten, nie optymalizują gier. Non stop wychodzą niezoptyma, niezoptymalizowane, ja tego nie rozumiem. W każdym razie, jak już wspomniałem, jest słabo zoptymalizowana, ale jako gra jest świetna. Jeśli ktokolwiek lubił, w ogóle, po prostu lubił Borderlands 2, to powinien zagrać w Borderlands 3, bo to jest tak jakby wziąć całą tą dobrą część Borderlandsów i jeszcze ją ulepszyć, i jeszcze ją dopa dopakować, i jeszcze dorzucić w niej coś fajnego. Nie wiem, czy wy jesteście w miarę fanami, czy graliście w ogóle? Ja nigdy w życiu wcześniej w Borderlands nie grałem. O, oczywiście słyszałem o nich, bo ciężko nie słyszeć, no jasne. bo jest to jedna z tych gier, które y, kreują jakiś tam kierunek nie? w świecie. Mhm. W świecie no wideo I, i, i tam wiesz, w świecie post -apo. Mhm. Albo nawet, w każdym razie, nie. albo nawet chyba kiedyś ukradłem Borderlands'y, ściągnąłem i, i mi się wysrały na pierwszym kweście, więc pograłem, nie wiem, z 15 minut, nie mogłem przejść mhm. dalej, bo nie, jakaś brama nie chciała mi się otworzyć, więc to wyrzuciłem. To były zabezpieczajne Tak. Pewnie tak, dlatego wcale, wiesz, wcale nie jestem zły na to, że mnie wyrzuciło po 15 minutach, skoro, <laughs> skoro i tak nic za to nie zapłaciłem. No ale to, to, to by było na tyle jeśli chodzi o moje przygodę z borderlandsami. Ja grałem w dwójeczka, mhm. ale grałem sam i mi się znudziło. No to nie jest dobra gra do grania samemu mimo wszystko. No, to trochę tak jak Diablo, nie? Chociaż tam w no. Diablo niby się dało, ale jest dużo fajniej jeśli gra się z kimś. E, ogólnie tak. Dla kogoś kto e, nie grał w borderlandsy, no to borderlandsy to jest FPS w którym jest taki system generacji lutu jak w Diablo, to znaczy wypada masa przedmiotów z przeciwników, głównie broni, bo w Borderlands to jest głównie broń, e i która jest w jakiś sposób generowana losowo, to znaczy ma jakieś tam części, z których może się składać i w zależności od tych części ma różne właściwości. I oczywiście są różne rodzaje broni, tam są snajperki, wyrzutnie rakiet, pistolety, etc. E ale e, jakby ja, jako takie rdzenie rozgrywki to Borderlands 2 jest bardzo fajną grą, z tym, że e, tak, e, były m, i w pierwszej i w drugiej części były drobne problemy z generacją broni, na tej zasadzie, że w pierwszej części generacja broni była o tyle zepsuta, że była zbyt losowa, bo to jak brzmi głupio, jak mówię, że Gra jest oparta na tym, że zdobywa się losowe przedmioty ale. Um, była tak losowa, że było. Można, mając pecha, można było trafiać na bardzo słabe bronie, które były nieadekwatne do tego do poziomu, na którym gramy, no albo tak mocne, że po prostu psuły rozgrywkę, że gra no stała się doczekają. Teraz lud jest dostosowany do poziomu postaci. Znaczy, to raz, ale tu chodzi też o samą generację, na przykład chodzi o bronie, które są rzadkie, tak jakby mają po prostu wysok, wysoki ten parametr, że są rzadkie, ale to nie, nie oznacza, że mają dobre staty, tylko na przykład to oznaczało, że mają tylko dobrą lunetę nie? i samo to podbijało tak jakby rarity przedmiotu, który powinien być dobry na jakieś bardzo wysokie to był problem w pierwszych borderlandsach. W dwójce to już zostało naprawione, lód był dużo bardziej stonowany, jeśli o to chodzi, natomiast jakby zagubili trochę różnicę między poszczególnymi rodzajami broni, bo no nie wiem, taki pistolet to może być taki pistolet samopowtarzalny, to może być rewolwer, ale w dwójce nie było czuć aż tak bardzo różnic między tą bronią. W trójce wszystko jest tu de max wykręcone, każda broń jest inna, każdy podrodzaj broni, czyli jakby, żadne, e, jeśli ma się dwa pistolety, to e, jeden pistolet to może być rewolwer, który trzeba powoli, bardzo celnie i e, dość, e, jakby, zadaje dość duże obrażenia, a inny to może być taki e, gość, który wypiernicza 60 naboi w 3 sekundy i ten i ma dość duży magazynek. I strzela bardzo szybko, no, tak jak wspominałem. E, jakby ubogacili mocno system poruszania się, ponieważ wcześniej to było takie bardzo podstawowe, FPS-owe poruszanie się, mianowicie w wsad, chodzenie wsadem przód-tył i skok. E, teraz jest slajdowanie się, trochę tak jak w Apexie, można by powiedzieć. E, jest podciąganie się do krawędzi i tak, dzięki tak. temu też dorzucili dużo więcej jakby takich zagadek które polegają na tym, że trzeba gdzieś przeskoczyć, wyskoczyć i tak dalej, co jest bardzo fajnym dodatkiem do eksploracji mapy. Dużo sekretów, ale sekrety były rzeczą jak, tak jakby już wcześniej, tylko teraz mają tak jakby dodatkowy poziom, na kto, z którego mogą korzystać, jeśli chodzi o ukrywanie rzeczy. Mhm, Coś ja... chciałeś? Nie, nie, chciałem tylko potwierdzić, że jest tak, jak mówiłeś. Mhm. A powiedz mi, jak to wygląda z endgamem, bo z tego co pamiętam wiele było uwag, że po prostu w przypadku loot shooterów endgame mm -hmm. wypełnia się w nieskończoność i jest po prostu nudny. Ja jeszcze gry nie przeszedłem, więc nie, nie wypowiem się odnośnie endgame'u za bardzo, natomiast widzę tu jakby taki potencjał na bycie lepszym niż dwójka. Dwójka miała taki problem z endgamem, że była tam mechanika, która nazywa się slag. Oznaczało to, że e, jeśli zeslagujesz przeciwnika, to on dostaje po prostu większe obrażenia od, wszy od wszystkich pozostałych e, źródeł. I żeby grać w, na jakichś tam wyższych poziomach trudności i tak dalej, i tak dalej, w dwójce, czyli to był taki właśnie New Game Plus slash End Game, to trzeba było używać tej mechaniki, to było po prostu nudne. Tutaj, po pierwsze, nie ma tej mechaniki, więc tak jakby nie ma tego problemu. Po drugie, generacja broni jest o tyle ciekawsza, że myślę, że jakby poradzili sobie z tym, że nie ma dwóch viable buildów, żeby grać na jakichś tam wyższych poziomach trudności, a no będzie po prostu dużo więcej możliwości. Mm -hmm. A czy ja jedynie z dużej z loot to miałem wspólnego z Destiny, więc będę mówił, przez pryzmat tamtej gry. No jasne. Ale jak to jest na przykład z jakimiś eventami fabularnymi, jakimiś raidami czy coś takiego, czy to w ogóle istnieje, czy możesz w każdym momencie na przykład dołączyć do rajdu, czy, czy musisz, nie wiem, e, jakieś jakiś Rajdy wyglądają tak, że to jest konkretny boss w konkretnym miejscu i czasami oczywiście tam, nie wiem, jest jakaś opłata, żeby jakby mieć do niego dostęp. A In a way Jest tak, że możesz dołączyć do rajdu W dowolnym momencie, tylko ono musi być W miejscu, które pozwala ci Po prostu na, na dołączenie Do niego, czyli na przykład jeśli Ktoś sobie Szuka osób do Tego, do rajdu No to na tym takim menu socjalnym Zdaje się, można po prostu wyszukać ok, chcę iść na rajd, wyszukuje lobby, dołącza się do gracza i razem idziecie na rajd po prostu. Okej, okay. no to ja nie mam więcej pytań. E, swoją drogą, jeśli grałeś, grałeś w Destiny 2 czy w e, pierwsze? W dwójkę, tą, która była darmowa. Okej, okay. jest darmowa. No, jak grałem, to była, a teraz to nie wiem. E, teraz w ogóle Destiny 2 przeszło na model free to play, ale e, to tak jakby porównując, Destiny 2 działa na trochę podobnej zasadzie, ale e, tak jak ja miałem, e, oczywiście też nie grałem w Destiny w ogóle nawet w okolicach tego, żeby się wypowiadać jakoś bardzo konkretnie o nim, natomiast miałem takie wrażenie, że te bronie są mało ciekawe w Destiny, a w Borderlandsach są naprawdę takie kosmicznie wykręcone w tym sensie, że no po prostu z niektórych strzela się zupełnie inaczej i to jest fajne, bo ponieważ masz, nie wiem, rewolwer, który działa niemalże jak shotgun, ponieważ masz snajperkę, której, która ma drugi tryb strzelania, który jest wyrzutnią rakiet i tak dalej, i tak dalej. Jest to, no nie wiem, tak Destiny mnie szczerze mówiąc znudziło, jeśli chodzi o ten system strzelania. I Kim grasz w Borderlandsach? Flakiem? Flakiem, tak. Generalnie podzieliliśmy się, bo gram z dziewczyną, ona gra Moals, czyli taką e, ga, e, laską, która jest ganerem, czyli ma Mecha, Tankem, którego przyzywa. Nie? No... Tankiem... Pan... Tank Jestem... Tank e... A... Pff. Tak, tak. E... E, w każdym razie, tak. Ja gram Flakiem, czyli gościem, który ma zwierzątka, e, a ona gra ganerem czyli laską z Mechem. E... Flakiem polecam zagrać. Jest to cał... fajne o tyle, że wcześniej jak były postacie, które miały jakieś zwierzątko, to przyzywały je zazwyczaj na chwilę, tam na czas walki używając kila po prostu je, go, je przyzywały i ono potem tak jakby znikało, aż się je przyzwie znowu. Tutaj jest inaczej. Tutaj zwierzątko jest cały czas i można się z nim jakieś tam małe interakcje robić. Czasami mój skag, czyli taki Magiczny, magiczny, kosmiczny, e, zmutowany pies. Wypluje mi na przykład amunicję na podłogę, ponieważ to jest to, co robią skagi. E, I e, no nie wiem, no, jest po prostu taki przyjemny w obyciu. E, no i po prostu dołą dołącza do walki od razu. Nie trzeba mu tak jakby nic, ża żadnych skilli używać ani nic. On po prostu. Okej, okay, masz psa, to on atakuje. Jak to skagi w moim obyciu? Tak. <laughs> no y, ogólnie poza problemami technicznymi i jeśli ktoś może po prostu ma wersję do epika, bo to też widziałem, że jest rzeczą, y, to ta gra będzie wydana na Steamie, ale jeśli nie macie wersji do epika, to jest zajebista i ja nie mogę bardziej polecić niż to, że jest po prostu dobra i ja uwielbiam Borderlands'y, ale te są naprawdę dobre. No, nie wiem, może chcecie coś tam ewentualnie zapytać, to... Eee, nie. No wiem, że ciężko, ciężko czasami o coś zapytać. Więc lecimy dalej, żeby nie no. zapytać. No jasno. Nie mam pojęcia, więc nie będę robił żadnej przejściówki, bo, bo się nie da chyba w tym momencie. Mm -hmm. Poczekaj, to ja mogę. Tak? Dobra, dawaj. Mogę przyjąć e, Kolejną polecajką. Czyli Canon Busterem. Jest to anime dostępne na platformie Netflix, które dzieje się w odległej przyszłości, na odle w odległej galaktyce, w klimatach post-Apo. Tak, piękne przejście i wszystko pasuje. Kanon Buster ma około 12, 10 albo 12 odcinków. Opowiada historię filego Dekida, czyli poszukiwanego. Mhm. Y żywego lub martwego y, właściciela starego, rozwalającego się y, kabrioletu, który ma mhm. ten problem, że nie może umrzeć. Czyli typowe anime. Y, tak. Polega na mhm. tym, że kiedy coś go zabije, na jego ciele pojawia się tatuaż, odliczający, to teraz już zginął, a on sam odradza się po chwili, pamiętając doskonale, jak to się umierało. A czy ma jakiś e, e, problem z tym, że ginie? W sensie, czy z tego coś wynika oprócz cferek? Poza tym, że pojawiają mu się tatuaże, to nie. Okej. Okay. Po prostu nie może umrzeć, więc bawi się na całego. Nie przeszkadza mu to wejść w środek strzelaniny i, i zacząć strzelać również. Albo, nie wiem, walczyć na gołe, gołe pięści przeciwko czołgom. No taki typ człowieka. Okej. Okay. No i poszukiwany jest przez dwie bohaterki kobiece, które są robotami. Jedna to jest SAM, czyli samodzielny adaptacyjny model pomocniczy, czy jakoś tak. Po polsku to było ładnie przetłumaczone, nie przygotowałem się. Mhm. I jest to po prostu taka typowa kobieca postać, główna główna bohaterka kobieca w anime, czyli wiecie, Cicata, która potrzebuje pomocy, kobieta w opałach. A druga z nich to jest Kesi, czyli mały robot naprawczy, który potrzebuje aktualizacji i oprogramowania. Czyli umie wszystko naprawić, ale tak nie do końca jest pewna, czy to co robi jest zgodne ze sztuką. I czasami naprawione rzeczy niekoniecznie działają tak, jak powinny naprawione radio staje się, wyrzutnią rakiet. Aha. A tak, anime. No. A, a, to, bo tak, nie jestem pewien, y, jaki one mają interes w tym, że go próbują złapać? Znaczy, one nie próbują go złapać, one chcą, żeby on im pomógł. W chwili okay, najbardziej okay. poszukiwanym i wiesz, najbardziej niebezpiecznym zabójcą, więc będzie dobrym ochroniarzem, żeby pomóc im żeby go wynająć, po prostu jako pomoc, do tam, dotarcia do jednego miejsca, do którego muszą dotrzeć i przebić się przez całą planetę. Mhm. Ważnym paczekiem jest też to, że samochód, w którym porusza się Fyły nie, mhm. nie jest zwykłym kabrioletem. To cudowny technologicznie kabriolet, w którym, jeżeli wrzucił do niego dolara w czterech ćwierć centówkach, Zamienia się w gigantycznego y, bykomecha. On się zamienia? Tak, Kabriolet zamienia się w robota. Jest takim transformerem, który działa na dolary. Na ciek. Okej. Okay. jest coraz, co, coraz ciekawiej, coraz ciekawiej. Ogólnie y, jak sobie pewnie wygooglaliście albo i nie, animacja mm -hmm. i ogólnie ton powieści bardzo przypomina mi takie bardzo stare. Y, bardzo stare y, anima, które oglądałem bardzo dawno temu. Na przykład, nie wiem, Trigam. Mm -hmm. Albo Helsing, nie? Ma bardzo podobny styl historii i, i, i animacji. Czyli jest taki mm -hmm. takim oldschoolowym troszeczkę. No, tak, ale... tak, widzę no. właśnie, główny bohater ma gigantyczne brwi. Tak, i gigantyczne tam after, i do tego jest mm -hmm. taki bardzo.. Pokraczne i w ogóle... Czy to jest komedia? Tak? Powiedziałbyś, tak. że to jest komedia? Tak, tak. to ma taki mm -hmm. bardzo, znaczy no to jest taki komedia akcji, nie? Myślę, że Trigon jest tutaj najlepszym przykładem tego, mm -hmm. czyli Canon Buster, bo to jest taki trochę duchowy spadkobierca, nie? Mm -hmm. Bo tutaj też masz gościa, który wszystko rozwala, masz dwie kobiety, które potrzebują jego pomocy, ta. Po drodze pojawiają się gigantyczne bronie, pojawia się plot twist nie wszyscy są tym za kogo się podają Tytułowy Cannon Buster to jest legendarna broń, która potrafi przybrać różne formy i też niszczyć planety mm -hmm. Typowe anime Tak, typowe powiedz, anime Powiedz mi, bo nie zakodowałem, to jest zamknięta historia, tak? To 12 to, jak dojdę do ostatniego epizodu to ci powiem, prawdopodobnie prawdopodobnie nie Póki co jest pierwszy sezon dostępny na Netflixie, nazwy mówią, że jest zakończoną serią, ale wiadomo, jak się sprzeda, to będą kolejne. No jasne, jasne. Ogólnie ogląda się to bardzo szybko, bardzo lekko, można to z boku i po prostu patrzeć, co się dzieje na ekranie. I Jest bardzo przyjemne i, i tak jak mówię, przywołuje takie sta stare, stare anime akcji, na których się tam... Wielu z nas wychowało. Mm -hmm. No jasne. Główny bohater jest niebezpieczny, ale głupi. Jest postać, która jest miła i, i stara się pomóc wszystkim. Jest Cassie, która jest po prostu ironiczna i stara się żeby wszystko wyszło jak najlepiej, ale nie zawsze jej wychodzi. Mm -hmm. Do tego pojawia się w niedługim czasie mistrz ninja, który jest alkoholikiem I kiedy jest pijany to jest bezużyteczny, a kiedy wytrzeźwieje to wiesz, jednym przecięciem rozwala miasta Mhm, mm mm -hmm. Do tego jest pełno robotów, pełno maszyn, które ścigają głównych bohaterów No jest sama Bessie, czyli ten kabriolet głównego bohatera, który jest dolarowym mechem Mhm mm no, to tyle z mojej strony. Musiałbym w sumie to zobaczyć, bo jestem trochę zaintrygowany. Hmm. Ja też sobie to dopisuję do listy, że jak już wyjdzie Wiedźmień, to... To przy okazji na Netflixie sprawdzę. Obejrzę. Coś jeszcze chcecie zapytać? Coś jeszcze dopowiedzieć odnośnie tego... Hmm. w hmm. Chyba nie, bo już za dużo byśmy w byłem no. no. Oczywiście to wszystko, co powiedziałem, pojawia się w pierwszym odcinku, więc... No jasne. Jego byście się nie spodziewali. Mhm. Okej. Okay. No to dobra, brzmi tak... Y... Warto się zapoznać, po prostu. W sensie, jeśli, jeśli mówisz, że jest spoko, no to kurczę. Czemu by nie? Brzmi tak intrygująco, po prostu, nie? Jest to, wiesz, zacząłem to oglądać, bo po prostu potrzebowałem czegoś lekkiego, tam na 25-30 minut. W tak zwanym międzyczasie, nie? Żeby sobie coś tam w tle leciało i żeby nadążał z no fabułą. No i to, jak gdyby to spełnia swoją rolę. Jest sympatyczne, zabawne, postacie są ciekawie narysowane są ciekawie mm -hmm. wykreowane no, zawiera wszystkie jak gdyby grzechy tego typu anime ale też zawiera wszystkie tego typu jakby to powiedzieć cnoty mm -hmm. zalety zalety tego typu serii nie mm -hmm. Hmm. no to tak to do ogarnięcia zdecydowanie Dobra, to skoro jesteśmy już przy bohaterze, który pięściami czołgi rozwala i se ze wszystkim radzi, to na pewno taką postacią nie jest Juliusz, zna Julian, tak z w z zdanie. Nie, Juliusz. Juliusz. Juliusz to polska komedia z zeszłego roku, o której być może słyszeliście przy okazji tego, że w tym projekcie był też zamieszany Bele, który o. tworzył rysunki. Mm -hmm. No i po kolei, Juliusz opowiada historię Juliusza, czyli nauczyciela w średnim wieku, który uczy plastyki. Mm -hmm. W wolnych chwilach rysuje sobie właśnie takie be belowe komiksy, mm -hmm. aczkolwiek nic z nimi nie robi. E Oczywiście w szkole, no to tak. Dyrektorowi chodzi tylko o to, że ktoś uczył tej plastyki. Uczniowie mają go gdzieś. Wraca do domu ojciec alkoholik. E, świetna rola Jana Peszka swoją drogą. Nie Gdy ma żadnego. Zagrać alkoholika. Aha, ale tak zagrać, nie? No. Jakby coś o tym wiedział? <laughs> ma kumpla, który oczywiście głównie mu przynosi kłopoty, nie ma żadnej kobity. No i. Cóż, i, i, i byle trwało. z białym plakatem i Karolakiem. I właśnie ta, tak na początku sobie człowiek pomyślał, nie? Przy okazji właśnie zważając na to, że no za scenariusz odpowiada Giza, który Abelard Giza, kojarzycie? Mhm. Stand-uperek, tak, tak. Stand były kabareciarz. Mhm. Który za swoim pierwszym debiutem w filmografii, czyli swingiem, no to Strasznie słowo poleciał. Tak. Strasznie okazji... słowo. To jest dobry eufemizm. No. Potem jeszcze człowiek poczta komentarze na film webie i takie myśli. Ezu. No to to kolejna rzecz, której lepiej nie. Oho, zaczyna się zrywać. Dobra, jak już leci, no to. Zobaczę. Kurde, bardzo pozytywne zdziwienie. Od razu mówię. Co tu można powiedzieć o tym filmie? Chyba niewiele, bo cię zrywa. Giza, tworząc. O Jezu, mówisz? Mów głośniej. Dobrze, będę mówił głośniej w takim mm -hmm. wypadku. E, mm -hmm. Dużo widać tutaj inspiracji, jak to w wypadku scenarzystów, stand-uperów, e, podejściem do filmów stand-uperów zagranicznych. Mm -hmm. w, tym wy, w tym wypadku widzę duży udział tej Luisa CK, jak to w mm -hmm. przypadku Gizy. Czyli no tak. jest to po prostu czarna komedia, tak? Mm -hmm. W wielu wypadkach, ponieważ w drugiej części jest bardzo dużo abstrakcji, z którą pewnie dorzucił, dorzucił tutaj drugi stand czyli Kacper Ruciński, mm -hmm. więc tak. scenę. tego też kompletnie nie znam. Ja znam e... i no cóż. No powiem Ziem, tak, wiem, właśnie... Co to jest. Tak, są tu kawały oczywiście o owłosionej dupie, tak. O... Mhm. Te, te, te, tego typu humor, aczkolwiek w dużej mierze być może nadinterpretuję teraz, ale wydawało mi się, że to wszystko pokazać właśnie tym, jakby chamskim humorem, właśnie to mhm. z jakimi przy okazji problemami musi się zmierzyć no, ten główny bohater. E, trochę o fabule. No, przy okazji jednej z robót, którą zerwał mnie? Nie zerwał, nie zerwał. Nie, nie zerwał. Przy, przy okazji jednej z robót, którą załatwił mu kolega. Którą to było y, robienie Niemczyko życie, jak są te y, sushi na ciele, nie? Eee. Tak, no to, to on załatwił podobną, y, że tak powiem, fuchę, tak, ale w, dla jakimś festiwalu mięsa polskiego. Okay. Ta, ta, ta, także dwóch bohaterów To y, o... trochę jak ten inny film polski, który się nazywał Polskie Gówno. Nie polecam. No, tytuł też nie zachęcę. No. Tak, i tam poznaje po prostu przy okazji tego, że sobie leży i leży na nim Salson Dorotę, mm -hmm. z którą to właśnie chwilę pogadał. Okazało się, że Dorota ma długi, za które zatwił jej współwłaściciel kliniki weterynaryjnej. Mm -hmm. No i z tymi długami trzeba sobie jakoś poradzić. No i tutaj wchodzi ten aspekt, jak, jakże popularny w polskich filmach jakieś gangsterki, czy też mafii. Tutaj akurat pro, prowadzonej przez Jerzego Skolimowskiego. czy wciela się w chor, Chorwata. E, tak, Właśnie no telewizja tutaj... wytrzymała Jarosława Boberka jako gangstera, więc... Nie, tutaj Skolimowski jak najbardziej się nadaje do takiej roli. Mhm. Mm no, cię dalej. Ja, Jak to w polskich komediach, tak? Jest już stary, może być wiesz, szefem mafii. E, no. no i powiem tak. Film ma bardzo ciekawą konstrukcję, bym powiedział. To jest jedna z tych cech. Wszystko to w zasadzie, co się ogląda, to ma jakąś taką typową timeline, nie? Że, że czujecie, że powiedzmy, jak wydarza się tego typu akcja, no to jest gdzieś w połowie filmu, nie? Tu już zmierzamy do końcówki. A tu w zasadzie, tak jakby siedząc i patrząc na zegarek co jakiś czas, no to bardzo śmiesznie to się czułem, nie? Że powiedzmy coś, co wydawało mi się środkiem akcji, było gdzieś pod koniec w zasadzie gdzie już myślałem, że w zasadzie będą się kulek, ku jakimś rozwiązaniu akcji, a tu w zasadzie z zupełnie innej strony to przyszło mhm. Film daje dużo do myślenia, moim zdaniem szczerze, jeśli się przejdzie przez ten absurd w zasadzie no to zwłaszcza właśnie tu interakcja między Macwaldowskim w roli tytułowej a jego ojcem, który okazuje się, że właśnie mimo tego, że mieszkają razem przez tyle lat. No to oczywiście do, do, dopiero w czasie filmu tak, no to zaczynają się poznawać. Mhm. I, i, I się okazuje, że są zupełnie innymi osobami dla siebie. Okej, okay, dobra, ale nie zdradzaj fabuły, bo znowu to robisz No właśnie, kurczę, no To nie jest zdradzenie fabuły, no to że się baterowie na, poznają na krótko, na, na krótko podsumuj może cały film w trzech słowach Czy warto, czy nie warto i dlaczego Moim zdaniem warto, bo jest to zu, zupełnie, no w bardzo dużej mierze inne podejście do komedii niż polskie standardy nie mm -hmm. jestem jakimś wielkim kinomaniakiem, więc ciężko mi to porównać do jakiegoś nawet filmu zagranicznego, który byłby w podobnym tonie ujęty, nie? No właśnie dużo jest tu właśnie z tych takich filmowych pomysłów Luisa C.K., nie? Mm -hmm. dobra. Czy można go gdzieś obejrzeć na streamingu, czy trzeba czekać, aż przypadkiem poleci w telewizji? E, no na pewno ostatnim czasem leci na Kana Plusie, więc jak ktoś po prostu ma gdzieś... A, abonament tego typu, to, to jak najbardziej polecam bo tak w Kanal Plusie będzie pewnie leciał teraz codziennie przez dwa miesiące mm, nie ma w Kanal okej z tego co widzę czyli z takie z, z, streamingi, ale polskie, nie? Mm -hmm. Za oglądaj od 9 10 groszy, no to powiem tak, za taką cenę, no to... To są, są, sądzę, że, że... Sprawdzę, czy może na czym jest. trwa pół, półtora godziny. Taka to, czy... standardowy, standardowy czas, no. Mm -hmm. No, no, nie, nie jest zbyt długi ten, także że gdzieś w wolnej chwili, tak. Jak najbardziej polecam. Bohaterowie są fajnie zagrani, albo to po prostu jest dobry dobór aktorów do danych ról, nie? Mhm. Mm w rolę tutaj z Salem bardziej standuperami zaznajomiony, więc Rafał Rudkowski gra tego kolegę, który zawsze gdzieś wprowadza w kłopoty. Mm -hmm. Sekundę, muszę sobie e... A, ten, dobra. Tak, no, dobra. tak, on przy okazji po, jest... Po, ten, po, mm -hmm. po imię, nazwiskach tak średnio, ale po twarzach już bardziej. Okay. Tak, no to jest tak bardzo charakterystyczny twarzy, więc <laughs> jak najbardziej. No i kurczę, no, no właśnie nie, nie chcę więcej zdradzać w sumie, jak najbardziej polecam. No to myślę, że możemy pomału zmierzać ku końcowi. Tak. Żeby też nie zdradzać zakończenia naszym słuchaczom, wszystkim trzem. Dokładnie. To będzie wielka strata dla polskiej kinematografii, jeśli zdadziemy zakończenie. O Jezus. tak. Tak więc dziękujemy, dzięki, dzięki że, żeśmy się zdzwonili, że udało nam się jakoś dogadać. No, Mówi dla serdecznie. was Atos, czyli Mateusz Siwiński. Portos, czyli Kamil Nymczyszem. Doritos, Oskar Machnowski. I widzimy się następnym razem w dziesiątym odcinku, bo ten był dziewiąty, czego nie powiedzieliśmy o, na początku. E, czekajcie, dziesiąty odcinek, Halloween. Halloween. Dobrze, dlaczego, a dlaczego mo mo Motyw Halloween, bo e, październik jest dziesiątym miesiącem. No dobrze, niech ci będzie. To... I właśnie straciliśmy ostatnich trzech słuchaczy. Niech, to, niech to teraz wyrzuci naszego nagrywacza. I kończymy. E, jasne. Hmm.